Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię, poślij nam swojego Ducha, by słowo, które będzie padało na glebę naszych serc, mogło w życiu naszym, w codzienności naszej, wydać takie owoce, których Ty oczekujesz od każdego z nas. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, wola jak o niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim.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 Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Pana, Pana, Pana, Chrystus. Moi drodzy, trwamy w naszej refleksji nad tajemnicą powołania świętego Mateusza, próbując w tej tajemnicy odnaleźć też samego siebie, odnaleźć swoje życie. Wczoraj w czasie świętej próbowaliśmy sobie uświadomić, że to boskie spojrzenie, ten wybór Pana Jezusa jest wyborem, który dotyka jakby każdego z nas, że Słowo Boże jest uniwersalne nie tylko w tym wymiarze, że jest ponadczasowe, ale że to Słowo, które czytamy odnosi się w jakiś sposób do każdego z nas, a zatem... I ta historia powołania jest w jakimś stopniu historią mojego życia, mojego powołania. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus uwierzył w Mateusza, że wszedł do tej komory celnej przede wszystkim dlatego, że w Niego uwierzył, że z tego Mateusza, celnika, człowieka, który żył tak, jak żył, człowieka, który był daleko od Boga, że z niego można wykrzesać coś dobrego. I właśnie dlatego, że Jezus w niego uwierzył, Mateusz wstał i poszedł za Jezusem. Doświadczył tego, co niezwykle cenne, myślę, dla każdego z nas, dla każdego człowieka, który doświadcza różnego rodzaju trudności życiowych, takich, które czasami mogą nawet nas złamać, że siłą naszą wtedy jest ktoś, kto, kto potrafi koło nas stanąć, kto potrafi popatrzeć na nas życzliwie i powiedzieć, że ja w Ciebie wierzę, ja z Tobą będę. I to jest niewątpliwie naszą siłą. I tego doświadczył Mateusz w tym, w tym boskim spojrzeniu Jezusa. I to spojrzenie musiało być na tyle wymowne, na tyle pociągające i przekonywujące, że Mateusz bez specjalnej argumentacji wstał i poszedł za Jezusem. Bo jakby między tym Jezusowym pójdź za mną, a wstał i poszedł za Nim, nie ma żadnego dialogu. Mateusz nie, nie, nie mówi do Jezusa, przekonaj mnie, podaj argumenty, dlaczego miałbym za Tobą pójść, co takiego ważnego masz mi do dania? On po prostu wstał i poszedł. I dla wielu y, twórców kultury, literatów, malarzy ten, ten moment spojrzenia Jezusa jest inspiracją, dla wielu mistrzów duchowych również. Cóż takiego w tym spojrzeniu Jezusowym było, że Mateusz wstał i poszedł? Myślę, że odwołując się trochę do, do współczesności, do tego, co nam opatrzność pożadaje, przede wszystkim by objawieniach prywatnych, które od czasu do czasu Pan Bóg w swojej łaskawości jakoś powierza światu. Można tutaj odwołać się do świętej siostry Faustyny, kiedyś zapytana o to, co takiego jest pięknego, najpiękniejszego w Jezusie, którego widziała czy widzi. Odpowiedziała, że jego spojrzenie że można tak patrzeć w oczy Jezusa, że człowiek się tym spojrzeniem nie, jakby nie nudzi. Mało tego, że to spojrzenie jest takim spojrzeniem, które, które podnosi, jest, jest pełne miłości. I myślę, że to jest w jakimś sensie potwierdzenie tego, czy jakoś dopełnienie może lepiej tego, o czym tutaj mowa, o tym spojrzeniu Jezusa, które spoczęło na Mateuszu. I powiedziałem o tym również wczoraj, że, że warto, żebyśmy dali sobie szansę na to, aby, aby spojrzeć w te Jezusowe oczy, że często tak funkcjonujemy, tak żyjemy, biegamy, to tu, to tam, mamy różne sprawy, życie też rządzi się swoimi prawami, że gdzieś tam trudno się zatrzymać i jakby w te Jezusowe oczy spoglądać. I przywołałem tutaj przykład ojca Augustyna Planowskiego, który... Ma taką praktykę, że każdego wieczoru siada i 15 minut kontempluje oblicze Jezusa. Z tego co, co wiadomo, to jest to oblicze Jezusa z Monopelu. I zachęcałem również wczoraj do tego, żebyśmy sobie ten wieczór Adorację na Świętego Sakramentu właśnie przeżyli w taki sposób, żebyśmy wpatrywali się w Jezusa, żebyśmy dali sobie szansę na to, by Jezus na nas spojrzał, byśmy doświadczając tego Jezusowego spojrzenia mogli faktycznie, tak jak Mateusz, nabrać nowej, życiowej siły. I to tyle tytułem takiego przypomnienia dla tych, którzy wczoraj nie byli, dzisiaj do nas dołączyli, bardzo się cieszymy. No i dzisiaj postępujemy w tej refleksji nad powołaniem świętego Mateusza. W pierwszej kolejności chciałbym się skupić na tym, że Mateusz był celnikiem. Celnik to zawód, to profesja, która polega na tym, że zbiera się od ludzi cło, że zbiera się pieniądze. Oczywiście w takim literalnym rozumieniu. Ale można też to rozumieć i chyba nawet należy, czytając Słowo Boże, w nieco głębszy sposób, że Mateusz był tym, który zdzierał z ludzi wartość. Zdzierał z ludzi wartość, dlatego że sam tej wartości w sobie nie posiadał. Słowo waluta pochodzi od łacińskiego valeo. Yy, waluta, wartość, doskonale no, znamy to słowo, yy, Więc yy, to trudnienie się jakby zdzieraniem cła można rozumieć jako zdzieranie z drugiego człowieka yy, wartości. A kiedy taka sytuacja ma miejsce? Kiedy, yy, kiedy w naszym życiu yy, coś takiego się wydarza, że zdzieramy z drugiego człowieka wartość. No wtedy, kiedy sami czujemy się niewartościowi. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby zdzierając z drugiego wartość mieć poczucie, że ja jestem chociaż bardziej, chociaż niewielkim, ale jednak w jakimś tam stopniu lepszy od tego drugiego. Dlatego zdzieram z niego wartość, jakoś go poniżam, dewaluuję, przekreślam wytykam jego wady, jego błędy, po to, żeby, żeby poczuć się dobrze. Współczesna psychologia doskonale ma opracowany ten temat, ten problem i osiągnięcia współczesnej psychologii w tym zakresie no, są niezwykle pouczające, że to się najczęściej dzieje gdzieś tam w, w pierwszych okresach życia człowieka, że to poczucie wartości budujemy w relacji na początku z bliskimi, potem w środowisku rówieśniczym, ale jednak te pierwsze lata życia są tutaj kluczowe. Jeżeli coś niedobrego się zadzieje w tych relacjach pomiędzy dzieckiem a rodzicami, to bardzo często zdarza się, że potem to dziecko wchodząc w dorosłe życie, w dorosły świat, no wchodzi z takim inwentarzem niskiego poczucia wartości. Jeżeli mówi się dzisiaj o chorobach cywilizacyjnych związanych z somatyką czy z ciałem człowieka, to w obszarze życia psychicznego na pewno taką chorobą cywilizacyjną jest takie chroniczne poczucie braku wartości, które doskwiera bardzo, bardzo wielu ludziom. I to chroniczne poczucie braku wartości popycha ludzi do podejmowania takich decyzji, czy takich czynów, które, za które potem muszą bardzo wysoką ceną płacić. I można, odnosząc się do świętego Matosza zapytać, co się zadziało w jego życiu? No coś, się, coś takiego się zadziało w jego życiu, że on nie miał w sobie tego poczucia własnej wartości, że jest kimś. I taki jest wybór jego zawodu. <śmiech> Też się podkreśla, że ta intencja wyboru zawodu, ona oczywiście zawsze jest w jakimś stopniu przemyślana, racjonalna, przynajmniej chcemy ją osadzić na takich racjonalnych przesłankach, ale są sytuacje, gdzie ten wybór drogi życia, drogi zawodu jest takim wyborem, który w zdecydowanej większości jest jakby motywowany takimi intencjami nieświadomymi, że wybieram taki zawód, gdzie gdzie będę mógł się czuć jakby bezpieczny w takim sensie, że nie dam dalej z siebie zdzierać tej wartości, tej reszki, która mi została, nie dam sobie wyrwać, natomiast będę sobie kompensował właśnie poprzez to, jak będę funkcjonował w danym zawodzie. No i odnosząc znowu do Mateusza, on w tym zawodzie był bardzo bezpieczny, był zamknięty w swojej celi, zdzierał z ludzi ich wartość, i się czuł dzięki temu w jakimś tam stopniu wartościowym, na pewno nieszczęśliwym, o czym mówiłem już wczoraj, że na obrazach, które przedstawiają tę biblijną scenę Mateusz jest człowiekiem, który jest pogrążony w bardzo głębokim smutku, niektórzy mówią, że jest zamyślony ale wydaje mi się, że jakby używając takiego języka klinicznego, że on jest po prostu już zwolna, zamknięty w, takiej, w takim kokonie smutku, kokonie depresji. Ponieważ nie da się żyć szczęśliwie, zdzierając z drugiego ciągle wartość, unieważniając ciągle drugiego człowieka. Ile energii musiał strawić, żeby podtrzymywać swoją wartość. Jezus wchodzi w Jego życie, wchodzi w Jego serce, to serce, które jest odarte z tego poczucia własnej wartości i pozwala jakby niejako się przejrzeć właśnie w tych swoich oczach, żeby zobaczył, że dla Niego jest wartościowy, że dla Niego jest kimś, bo On w Niego uwierzył. Dla wielu osób to, o czym teraz mówię, może wydawać się może niekoniecznie tutaj w tej naszej wspólnocie, ale czasami kiedy rozmawia się z ludźmi przychodzącymi, z różnymi problemami, to, to im się wydaje trochę takim jakby science fiction, że jak to może się faktycznie zadziać, wydarzyć, że nie wiem, nie wyniosłem z domu tej wartości, czyli z rzeczywistości bardzo realnej, namacalnej, a nagle tę wartość mam, tu mam dać Pan Bóg, prawda? Kiedy się mówi, no ale Pan Bóg Cię kocha, Pan Bóg Cię stworzył, dla Pana Boga jesteś najważniejszy i tak dalej. Kiedy się to mówi, jakby ci ludzie jakby nie są w stanie tego przyjąć, nie są w stanie tego zrozumieć. Oczywiście mechanizmów jest tutaj bardzo wiele, ale często to ma taki charakter jakby pobożnego życzenia, jakiejś pobożnej bajki, że no tak, no co ksiądz ma innego powiedzieć, to tak księża mówią, prawda? Słyszałem nieraz takie, takie kazanie. Ale jeżeli taka osoba jakby zaryzykuje i faktycznie pozwoli się mu jakby objąć Bożej łasce, ona doświadczając tego spotkania z Jezusem, tego jezusowego spojrzenia, ona po prostu jakby często sama jakby nie jest w stanie wyrazić tego, czego doświadczyła, tylko mówi, że to jest po prostu prawda. I bardzo często, kiedy rozmawia się z osobami, które są jakby świeżo po nawróceniu, czy, czy doświadczyły jakiejś Bożej łaski w swoim życiu, no to faktycznie tam wybrzmiewa to, że ja już nie muszę niczego światu udowadniać, ja już nie muszę stawać na głowie, ja już nie muszę nie wiem, dokonywać jakichś wielkich akrobacji w swoim życiu, bo ja wiem, że jest ktoś, kto mnie w sposób bezwarunkowy kocha. Ja wiem, że jest ktoś w, w, w kogo oczach ja jestem cenny, wartościowy. Ja wiem, że jest ktoś, kto, kto jest po prostu dla mnie wszystkim i jest w stanie dla mnie poświęcić wszystko. Poświęcił dla mnie swoje życie. Tak mnie kocha. I to jest doświadczenie, które które na pewno jest łaską, ale też takie doświadczenie, o które powinniśmy sami zabiegać, w takim sensie, że zatroszczyć się o to, o czym mówiłem wczoraj, aby dać się jakby objąć temu Bożemu spojrzeniu, aby wpatrywać się w te oczy Jezusa. Im mniej czuję w sobie jakiejś wartości związanej czy z osobistym życiem, czy z małżeńskim życiem, im bardziej czuję się bezwartościowy, im bardziej czuję się zagubiony, im bardziej czuję się jakoś poraniony, czy, czy jakiś defektywny, tym bardziej powinienem wpatrywać się w oczy Jezusa, żeby, żeby zobaczyć w tych oczach, że ja jestem w oczach Jezusa wartościowy. Myślę, że tutaj w ramach naszej wspólnoty wiele osób jest narażonych na... na takie zranienie w obszarze poczucia własnej wartości. Bo być może wyszliśmy z takich domów, czy z takich rodzin, gdzie ono było zbudowane, gdzie ono było umocnione. Wyszliśmy mocni, przekonani, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, że nie musimy światu niczego udowadnić, a być może było inaczej. Być może te domy rodzinne były trudne, były przepojone jakimś bólem, cierpieniem i gdzieś ciągle zmagamy się z tym deficytem własnej wartości. Ale jakby już nie, nie idąc głęboko w historię, tylko jakby sięgając do do początków kryzysu i, i, i różnych rozstań. Jakby to jest taki obszar, gdzie bardzo łatwo jest podważyć wartość drugiego człowieka. Nie? Że nie byłeś wystarczająco dobrym mężem, albo nie byłeś wystarczająco, nie byłaś wystarczająco dobrą e, żoną, prawda? Czy rozprawy sądowe, które się e, toczą, gdzie się wywleka e, na wierzch. No, takie rzeczy, które no, wydają się być e, bardzo osobiste, bardzo intymne, gdzie, gdzie jakby no nie powinny ujrzeć światła dziennego w obliczu osób trzecich. One są jakby tylko, tylko nasze, a nagle stają się taką, taką kartą przetargową, którą widzą inni ludzie. I, i takie sytuacje jakby no są realnym zagrożeniem dla, dla mojego poczucia własnej wartości. Oczywiście to poczucie własnej wartości ma swoje źródło nie na zewnątrz, tylko wewnątrz. Jakby we mnie samym, w osobowości, która jest dojrzałą albo która dojrzewa. Natomiast prawdą jest to, że to, co z zewnątrz pochodzi, może zachwiać tym poczuciem własnej wartości. Ludzie dojrzali też przeżywają kryzysy, też przeżywają załamania i też muszą podejmować trud, aby powstawać, zbierać się jakby na nowo układać swoje życie, bo jakiś poważny kryzys no, ich złamał po prostu. I to jest jakby iluzja, że jak jestem dojrzały, to to jakby wszystko jakby wezmę na klatę i jakby nic w życiu mi nie złamie. No, to, to jest niemożliwe. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy jakby takie możliwości, no, jakie mamy i sytuacja życiowa, jak przerazna nasze możliwości, jest jakimś zaskoczeniem. Ona ma nas prawo złamać i często po prostu nas w jakiś sposób łamie. Ale myślę, że warto też dzisiaj jakby wrócić do tych momentów na osobistej modlitwie. Jeżeli doświadczyłem tego ze strony swojego współmałżonka, który mnie jakby odzierał z poczucia mojej wartości, próbował kwestionować moją wartość jako człowieka, jako mężczyzny, jako kobiety, jako matki, jako ojca, to są bardzo czułe punkty w życiu, w osobowości każdego człowieka. No i one zranione też tak szybko się nie goją. Można w jakiś sposób zatamować ten ból, który jakby ciągle wypływa, ale na pewno tą raną trzeba się o wiele, o wiele dłużej zajmować, bo to są po prostu bardzo wrażliwe miejsca w ludzkim sercu, w ludzkiej osobowości. Ale zachęcam do tego nie po to, żeby powracać i jakoś poddawać takiej ruminacji, rozważaniu ciągle tej, tej rany, bo to nie będzie efektywne, to, to jakby nie, nie przyniesie pożądanego skutku. Zachęcam do tego bardziej, aby zrozumieć to w tym mateuszowym kluczu, to znaczy, jeżeli on zaczął podważać, czy ona moje poczucie własnej wartości jako jako kobiety, jako mężczyzny, ojca, matki, to znaczy, że sam jakby kwestionuje swoją wartość w tym obszarze, że sam jest w jakiś sposób zraniony. Tak jak Mateusz był zraniony, dlatego zdzierał z ludzi cło, zdzierał z nich wartość po to, żeby na chwilę poczuć się wartościowym, lepszym od tego drugiego człowieka. Na pewno to nie jest proste doświadczenie, ale niezwykle ważne, jeżeli chodzi o ten obszar uzdrawiania swoich relacji. Czasami przeżywamy coś takiego, nawet jakby wczoraj też w rozmowach to, to wyszło, że, że wydaje nam się, że już ileś lat tego kryzysu minęło, że już wszystko jest jakby pokładane, że mamy coś przepracowane, że już jakby nie damy się wybić z równowagi. I przychodzi jeden moment, jedno słowo, jedna rozmowa, jedno wydarzenie i mamy wrażenie, że jakby wracamy do punktu wyjścia. Prawda? To, jakby to świadczy o tym, że jakby ta, ta rana, którą nam kiedyś zadano właśnie w obszarze poczucia naszej wartości jako człowieka, jako kobiety, jako mężczyzny, ojca, matki, no, że, że ta rana się bardzo długo goi, że... że to jest jakby obszar, który domaga się od nas jakby wielkiej pieczołowitości, wielkiej, wielkiej troski. Jakby warto tą raną się zatroszczyć w tym sensie, żeby ją też jakby Panu Bogu pokazywać. My często od tego uciekamy, prawda? Jak nas boli, jak mamy rany jak ktoś tam lekarz dotyka, to my odruchowo jakby tę rękę cofamy, czy, czy, czy nogę, zależy czy jest zranione. Natomiast właśnie idzie o to, żeby żeby dać Chrystusowi opatrzeć tą ranę. My uciekamy od tego, nie chcemy o tym myśli, które jest dla nas bolesny, jak ktoś podważa naszą wartość. Czasami jak faktycznie gruntownie to poczucie wartości jest słabe, to, to jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Czasami są osobowości niezwykle sugestywne, żeby nie powiedzieć jakoś zaburzone, które tak przekażą ten, ten komunikat, że ja, ja muszę tylko czasu jakby otrząsnąć się i zastanawiać się, czy ja faktycznie jestem taki, o jakim, o jakim była mowa, jakim mnie potraktowano, czy, czy jest inaczej po prostu. Czasami człowiek jest zagubiony, jak we mgle jestem, wartościowy nie jestem. Czasami odnajduję argumenty, które potwierdzają tezę tej, tej drugiej strony. I to szukanie, to... to, to takie odnajdywanie siebie no jest niezwykle jakby niezwykle bolesne, no bo y, y, świadomość bezwartościowości jest bardzo dojmującą świadomością. Dlatego robimy wszystko, tak jak święty Mateusz y, poszedł w zawód celnika, żeby, żeby nie znosić tego poczucia bezwartościowości. W tym kontekście wracam znowu do tego jezusowego spojrzenia. Coż ten Mateusz zobaczył w tym spojrzeniu? Można powiedzieć, że zobaczył prawdę o sobie. Mateusz zobaczył prawdę o sobie. On do momentu spotkania z Jezusem jakby widział tylko kawałek tej prawdy o sobie. To znaczy wiedział, że jest w jakiś sposób zraniony, wiedział, że, że jest niedoskonały, Wiedział, że przynajmniej w takim, na takim poziomie intuicji, że nie ma jakby właściwego poczucia własnej wartości, on jakby no, coś tam o sobie wiedział. Tak? Natomiast to była bardzo powierzchowna wiedza, bardzo powierzchowna prawda. A co zobaczył w oczach Jezusa? On zobaczył prawdę o sobie, że obok tego, że jest celnikiem, to tak jak relacjonuje już sam Mateusz, bo wczorajszy tekst, który czytałem, to był też tekst świętego Łukasza i Święty Łukasz mówi: zobaczył celnika imieniem Mateusz, a Święty Mateusz, relacjonując historię swojego powołania, pisze: Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz. By zobaczył to, że on jest człowiekiem, on zobaczył w tych Jezusowych oczach jakby boskie oblicze w samym sobie. Owszem, to, to oblicze było zranione Jego grzechem, Jego błędnymi wyborami, Jego decyzjami. Ono było w jakiś sposób zniekształcone, ale zobaczył to Boże piękno w sobie, w Jezusowych oczach. Zobaczył prawdę o samym sobie. To zmierzenie się z prawdą o samym sobie jest wielkim wyzwaniem dla, dla każdego człowieka. No jak żyjemy sobie, powiedzmy sobie, od tak z dnia na dzień, nic takiego się w naszym życiu nie dzieje, no to jakby też nie ma takiej potrzeby, żeby się z tą prawdą konfrontować. No, ale życie przynosi ze sobą od czasu do czasu takie momenty, kiedy jakby niemalże muszę z tą prawdą się skonfrontować, ja ją muszę zobaczyć. I bardzo wiele osób od tej prawdy ucieka. Ja tego doświadczam w procesie pomagania drugiemu człowiekowi, kiedy, kiedy widać, jak człowiek jakby na ile jest w stanie się zdobyć, jakie taktyki, jakie strategie obiera, żeby omijać prawdę o sobie. To jest czasami wręcz zdumiewające, jak wielka jest ludzka pomysłowość, jak wymyślne są psychiczne mechanizmy, które mają szerokim łukiem ominąć prawdę o sobie sam. Czasami do tej prawdy dochodzi się miesiącami, czasami tej prawdy dochodzi się latami. Czasami ktoś czuje, że, że ta prawda może być dla niego jakby tak przerażająca, czy tak ją interpretuje, że wydaje mi się, że jakby staniecie twarzą w twarz tą prawdą jakby spowoduje, że on się po prostu zwyczajnie rozsypie, że on się unicestwi, że ta prawda go po prostu y, y, y, zmiażdży. No, ale to nie jest prawda o nim. To jest jakby jego wyprojektowana prawda, jego wyprojektowany obraz własnej osoby. Prawda o nas samych jakby jest zamknięta w tym Bożym spojrzeniu. I znowu jakby wracam do tej, do tej tezy, że dla nas ludzi wierzących niesamowitym dobrodziejstwem jest ta świadomość, której tutaj dotykamy, że w tych Bożych oczach ja po prostu jestem prawdziwy, ja się nie muszę bać tej prawdy, że Pan Jezus jakby nie ucieka od tej prawdy o mnie. Pan Jezus nie ominął tej, tej komory celnej Mateusza. On tam wszedł. Ta prawda go nie przeraziła. Jeżeli Boga nie przeraża, prawda o Mateuszu, to Mateusz zrozumiał patrząc w oczy Jezusa, że im nie ta prawda nie musi zrozumieć. To nie było tak, że nagle Mateusz wybiegł siebie i powiedział nie, ja jestem teraz taki wielki, ważny, nie jestem taki zły, bo w końcu Jezus z Nazaretu wszedł do mojej komory, komory celnej, to znaczy, że ja jestem gość i mogę pójść za nim. Mam wszystkie walory, które decydują o tym, że mogę być jego dobrym uczniem super, idę, idę za nim. To potrzebowałem tylko takiego znaku z zewnątrz, żeby przekroczył próg mojej komory celnej, że ja jestem wart tego, żeby za nim pójść. To zupełnie tak nie było, było zupełnie odwrotnie. On nie miał tego poczucia wartości, ale właśnie w tym spojrzeniu Jezusa, jakby to zobaczył. Wczoraj, będąc u Kapucynów, usłyszałem, czy słuchałem fragment kazania, Jeden z ojców głosił kazanie, wczoraj była Ewangelia w tym normalnym cyklu, w którym Jezus pyta uczniów za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i oczywiście Ojciec analizował tę Ewangelię, natomiast trochę przetransponował to pytanie. Bardzo mi się to spodobało. Pytanie Jezusa nie za kogo mnie uważasz, tylko co się zmieniło w Twoim życiu od momentu, kiedy mnie spotkałeś? Co się zmieniło w Twoim życiu od momentu, kiedy mnie spotkałeś? Taka jest istota y, tego pytania. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo Wy mnie uważacie? Co się zmieniło y, w Twoim życiu od momentu, kiedy, y, kiedy mnie spotkałeś? I Mateusz może powiedzieć i mówi całym y, swoim życiem, że zmieniło się wszystko. Od tego momentu spotkania, spotkania tych spojrzeń, zmieniło się wszystko. Dlaczego się zmieniło? Dlatego, że miał odwagę zmierzyć się z prawdą o y, sobie samym. Na pewno do tej prawdy o sobie samym trzeba y, y, dojrzewać. Na pewno to mierzenie się z tą prawdą jest y, w jakiś sposób trudne. Bardzo często osoby mówią, że jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze nie jestem gotowa, jakby czując, że że to ich będzie jakby wiele kosztowało, czasami ludzie odlegają ten moment pójścia na terapię, aż do, do takiej chwili, gdzie naprawdę jest już poważny kryzys i oni sami czują, że już nie dadzą rady, idą, przychodzą, obolani, obici wewnętrznie, decydują się na, na pracę i pytani o to, dlaczego tak długo zwlekali. no właśnie jakby bali się jakby zobaczyć tego, co jest prawdą o nich samych. Natomiast ta prawda przestaje być przerażająca właśnie w momencie, kiedy ja spoglądam w oczy Jezusa, kiedy każdego dnia mam czas na spotkanie z Jezusem na modlitwę, kiedy mam czas na to, aby spotkać się z Nim w Eucharystii, kiedy mam czas na to, aby tak jak ojciec Augustyn patrzeć Jezusowi prosto w oczy i zobaczyć, że że on tych oczu nie zamyka, że on tych oczu nie odwraca, że on nie jest zdziwiony, że on nie jest oburzony, że on się nie denerwuje, że on się nie irytuje, że on się nie niecierpliwi, tylko ciągle na mnie patrzy z miłością. Jeżeli ja doświadczę takiego spojrzenia, jeżeli ja doświadczę takiej, takiej miłości, to naprawdę nie ma potrzeby, żeby jakby szukać u drugiego człowieka, Potwierdzenia swojej wartości, bo ktoś najważniejszy, Pan Bóg, jakby nadaje mi tę wartość. Ja ją czerpię z tego spotkania z nim i ona nie jest jakoś sztucznie wygenerowana. Ona naprawdę jest, jest moja. Ona jest tak cenną wartością, że jakby trudno ją zakwestionować. To naprawdę świetnie widać. W przypadku osób, które właśnie przeżyły głębokie, autentyczne nawrócenie, nie takie powierzchowne, bazujące tylko na och, ach, prawda, i jakichś wielkich y, akcjach, y, to bardzo to wszystko spektakularnie wygląda, tylko na takich nawróceniach, które są y, y, głębokie, które są autentyczne, które jakby przenikają wszystkie obszary y, życia, w których jest widoczny taki y, radykalizm, ale radykalizm jakby rozumiany w takim sensie, że jakby, jakby wszystkie sfery życia tą łaską są, są objęte jakby tutaj nie ma specjalnej dyskusji, bo to jakby wynika z tego mojego przekonania, z tego mojego doświadczenia. Naprawdę u takich osób jakby trudno jest to zakwestionować. To wczoraj też na świadectwach padało, prawda, że ktoś mi mówi, no po co o to, o, o to walczysz, czy to jest sens, to jest śmieszne, to jest dziwne, prawda? Ale już, już mnie to jakoś nie, nie rusza, czy jakoś mnie to nie dotyka, prawda? Czy, czy już mnie to jakoś nie, nie zwala z nóg. No właśnie, bo to się jakby stało e, częścią mnie, bo to spotkanie z Jezusem spowodowało, że ta wartość w tym obszarze, w którym jesteśmy wierności jedności małżeńskiej, no jest dla mnie oczywistością. Ja tego już nie poddaję pod, pod dyskusję. To, to nie jest coś, co, co ktoś z zewnątrz może zakwestionować, jakby podciąć mi nogi, podciąć mi skrzydła. Tylko to już jest po prostu moje. Tak, tak oczywiste, że ci, którzy patrzą z boku, oni się po prostu dziwią. Nie mogą się nadziwić. Dlaczego tak? Dlaczego taki wybór? Dlaczego taka droga? Prawda? No ale właśnie... Wydaje się, że to spotkanie z Jezusem, to, to wejście z Nim w głęboką relację, to zobaczenie siebie w Jego oczach, całej prawdy o sobie, że, że jestem wartościowym człowiekiem, jestem wartościową kobietą, jestem wartościowym mężczyzną, jestem wartościowym ojcem czy matką, że to jest jakby na, jakby na tyle potwierdzające i w takim stopniu, że ja już nie muszę szukać tego u drugiego Człowieka. Że nawet jak drugi człowiek mnie w jakiś sposób e, będzie zranił, czy będzie próbował odzierać mnie z mojej wartości, to jakby nie bardzo mu się to uda, a ja zobaczę, że to on sam jest jakoś zraniony w tym poczuciu e, własnej wartości. On sam jest jakby bardzo niepewny, stoi na bardzo niepewnych e, e, nogach. E, a zatem... <śmiech> znowu jakaś taka zachęta do tego, żeby dać się objąć temu spojrzeniu i żeby jakby nie, nie uciekać od tej prawdy o samym sobie Sykar na pewno jest taką szansą, to co jest jakby w temacie tych, tych rekolekcji, ale nie tylko sam Sykar tylko sam kryzys małżeński jest taką szansą na to, żeby, żeby wyjść z, z tej komory naszych życiowych trudności, z takiego chronicznego poczucia bezwartościowości, takiego lęku przed prawdą o sobie. No bo Mateusz ostatecznie zamknął się w tej komorze właśnie przed prawdą o sobie, bo jak wyjdę do, do ludzi, no to doświadczę tej prawdy. To ktoś patrząc na mnie powie mi, jesteś taki, widzę cię w taki sposób, i, ta fra i on jakby to czuł, dlatego on się zamknął w tej, w tej komorze celnej pozostał w stosunku do ludzi w takiej relacji bardzo formalnej proszę dać mi pieniądze i nic poza tym od was nie chcę, nie oczekuję. jestem od was wyżej, bo ja pobieram pieniądze, ja z was zdzieram a skoro ja jestem wyżej, to wy nie macie prawa głosu a nawet jeżeli ktoś się odważy, to to nie ma dla mnie znaczenia, bo ja i tak jestem jakby wyżej usytuowany w tej hierarchii Odważą. On się zamkną przed tą prawdą o, o samym sobie. I myślę, że sychar czy, czy kryzys małżeński może być taką szansą. Przede wszystkim dlatego, że kryzys jest jakby objawem czegoś, co narastało, narastało przez jakiś tam czas w ludzkim sercu, w relacji małżeńskiej. I w związku z tym jakby nie jest jedyną rzeczywistością, która jakby odzwierciedla nas, naszą relację. On tylko pokazuje, że coś jakby między nami się wydarzyło, coś, coś nie zagrało, gdzieś siebie zaniedbaliśmy nawzajem, albo jedna strona zaniedbała, że gdzieś są jakieś niedociągnięcia, czy, czy jakieś zranienia, czy wręcz niewierności. I to jest jakby cała rzeczywistość. Kryzys tylko pokazuje, że, że działo się jakiś proces, który ujawnia się w tym momencie i w takiej, w takiej postaci. ja przyglądając się temu, próbując się wydobyć z tej matni kryzysu, mam szansę na to, żeby poznać głębiej siebie, prawdę o sobie samym. Próbuję siadać, rozmawiać ze współmałżonkiem. Na pewno każdy z Was taki etap ma. Czy to się udawało, czy to się nie udawało, to jest jakby inna rzecz, ale na pewno były takie próby, żeby to jakoś ratować, posklejać, wyjaśnić, dlaczego, jak do tego doszło, wytłumacz mi, powiedz, zrozummy to, nie wiem, postarajmy się, naprawmy. prawda? No, takie próby zapewne gdzieś tam się pojawiały. No i wtedy mam szansę, Jakoś przeglądać się w oczach tego drugiego człowieka, a jeżeli on jest zamknięty na takie otwarcie, jeżeli jakby nie ma takiej możliwości, żeby wejść z nim w dialog, no to ja sam dokonując takiej autorefleksji nad tym, co się zadziało, co ja przeżywam. Prawda? Czy, czy, czy jakby ta moja strata jest opłakana, to co gdzieś tam na spotkaniach sycharowskich w Lublinie padało raz po raz, nie? Czy, czy, czy, czy ona jest przeze mnie przepłakana, czy to jest jakby kwestia pogodzona, co ja straciłem, to co próbowaliśmy kiedyś tam robić, prawda? żeby pokazać jakby pozytywną stronę swojego współmałżonka, co ja straciłem cennego jakby wraz z odejściem tej, tej, tej osoby. Nie? Co jest dla mnie takiego bolesnego w tym odejściu? Nie tylko to, że zostałem, czy zostałem porzucony, porzucona, ale także straciłem coś, coś wartościowego, no bo coś spowodowało, że ja z tym człowiekiem zdecydowałem się pójść przez życie, że podjąłem taką decyzję, że staniemy przed ołtarzem. Miałem coś w sobie, jakąś wartość, jakieś wartości, które mnie pociągnęły, które spowodowały, że pojawiło się między nami uczucie, Cóż takiego było i jest w tym człowieku, co sobie bardzo cenię, co jest dla mnie wartościowe, co być może ostatecznie decyduje o tym, że ja ciągle o niego walczę, będąc tutaj w Sycharze, zachowując wierność małżeńską, że ciągle wierzę, że, że uda nam się być może w przyszłości powrócić do siebie. Co takiego w tym drugim człowieku jest, że, że ja ciągle gdzieś go w jakiś sposób szuka. Jest, jest, ten kryzys jest szansą właśnie na to poznanie. To co jakby w normalnym biegu życia często nam umyka, jakby nie mamy czasu się nad tym zastanawiać, no to, to w, w takiej sytuacji kryzysu te, te drobnostki nabierają takiego brzemiennego charakteru. Co prawda to będzie analogiczna sytuacja, natomiast Natomiast trochę jakby oddające też charakter takich relacji damsko-męskich. Jako Neoprezbiter jest taka tradycja, że się jeździ, czy proboszczowie zapraszają neopresbitera z błogosławieństwem. Pojechałem tam do sąsiedniego dekanatu w swojej diecezji. No i, no i Odprawiliśmy prymicję, przeświętą świętą, błogosławieństwo, potem obiad na, na plebani i e, zjadłem tak pyszny rosół, że w życiu takiego <grym> rosółu już potem nie jadłem, a bardzo lubię w ogóle e, rosół, to jest moja w ogóle top zupa, to jest tylko sygnał, że nam się czas kończy I, e, i mówię tej e, gospodyni, że no wspaniały rosół Pani e, ugotowała, to była wioska, więc to musiała być jakaś kaczka, kura, swojska czy coś takiego no i proboszcz był już taki starszy i, i mówi tak, no młody ksiądz przyjechał i mnie pochwalił, a ksiądz proboszcz mnie nigdy nie pochwalił, no przecież powiedziałem ci 20 lat temu, że dobrze gotujesz, Dla, dlatego zostałaś, mówi, jak się źle gotowała, to bym cię zwoczył, no, prawda? No, trochę to oddaje jakby tą, tą relację, że nam takie, takie rzeczy jakby no, oczywiste, zakładamy, że one takimi są prawda? i po prostu o nich nie komunikujemy. Prawda? Natomiast właśnie w momencie kryzysu one jakby wychodzą na wierzch i możemy jakoś się im przyjrzeć, nie? że nagle patrzymy, no co straciliśmy. Nie? Dlaczego za tą osobą tęsknimy, dlaczego o nią walczymy. Co takiego w nas jest, co, co ta osoba jakby poruszała, wypełniała. Nie? Że, coś, coś, że ona była jednak ważna dla nas w życiu. I to nie jest takie powierzchowne, że no tak była ważna, była moją żoną. Prawda? Nie, no była ważna z bardzo konkretnych powo powodów. I wtedy łatwiej nam jest nawet te powody nazwać, prawda? bo nam zaczyna brakować bardzo konkretnych rzeczy bliskości, przytulenia, bliskości seksualnej, bliskości takiej emocjonalnej, możliwości powiedzenia drugiemu człowiekowi tego, co mi leży na sercu, podzielenia się z nim różnymi radościami, prawda? Wracam do domu, pusto w tym domu, nie ma się do kogo odezwać, no chyba, że ktoś ma kota jak ja, prawda? To może gadać z kotem albo psa, prawda? No, ale, ale, ale co? Kotek poparcie, popatrzy, prawda? No, tam się połazi, połazi. Rosnie no, ukrutuje, prawda? No więc wiadomo, prawda, jak jest to jakiś tam e, substytut, prawda? Natomiast no, no, nie jest to już ta e, druga osoba, prawda? że Jednak ona coś mi dawa. No Była jaka była, może nie zawsze było między nami jakoś e, dobrze, ale wypełniała jakąś ważną część e, mojego życia. I ja to mogę zobaczyć. Właśnie dlatego, że konfrontuje się sprawą. wychodzę z tej komory tego kryzysu, wychodzę z tej, z tej komory moich życiowych trudności, a jak jestem już trochę dalej, no to znaczy, że nabieram dystansu i mogę widzieć, prawda, wszystko o wiele lepiej, o wiele wyraźniej. I podsumowując to, co, co chciałem przekazać w tej części naszego spotkania, no to jakby takie dwie główne rzeczy. Po pierwsze, gdybyśmy też na swojej osobistej modlitwie pochylili się nad, nad takim y, y, y, y, pytaniem, no, y, <kluznych> jaka jest kondycja mojego poczucia wartości, ale nie tak ogólnie, prawda, tylko jaka jest kondycja mojego poczucia wartości jako kobiety, jako mężczyzny, jako żony, jako y, matki, jako ojca, jako męża, czy, czy ona nie została w którymś momencie zraniona? Albo przywołać te momenty, pokazać je Jezusowi na modlitwie, w których to poczucie wartości jako kobiety, jako mężczyzny, żony, męża, że ono zostało jakby zranione, gdzieś tam wywleczone, że tak powiem, niejako na środek i, i trochę tak, mówiąc kolokwialnie, zbudowane, podeptane przez, przez osoby trzecie, przez, przez tę najbliższą osobę. Która, o której mówimy, że to jest moja żona, mój, mój mąż. Żeby pokazać na modlitwie Panu Jezusowi to, to obite poczucie własnej wartości. Dzisiaj będzie taka możliwość, adoracja do, do północy, oczywiście nieobowiązkowa, tylko taka... Wczoraj ładnie wszyscy siedzieli, godzinę czas. Patrzyłem, tak nikt nie wyszedł. Wszyscy się ładnie. No troszeczkę właśnie widziałem. Widziałam Tak, a już się badam, że się zadusi nasza widerka tam wczoraj, żeby tu zbierać. zbierać. W każdym razie, dzisiaj będzie możliwość od 24. Właśnie pokazać Panu Jezusowi to, to być może pobijane poczucie własnej wartości. Może trochę okradzone, takie zubożone przez przez bliskich, może ono jakby nie wydojrzało, może ciągle się z tym borykamy, że jakby nie czujemy się w pełni wartościowi. I jakby znowu dać sobie szansę na to, że Pan Jezus nie ucieka tym spojrzeniem, tym wzrokiem od nas, tak jak tutaj pięknie właśnie patrzy z tego spojrzenia. Ja mówię, on ciągle patrzy, prawda? I każdy może patrzeć i, i nigdy ten Pan Jezus się jakby nie, nie znudzi tym, tym, tym patrzeniem. Nigdy Go to patrzenie nie, nie zmęczy. Nic nie przerazi Go, żadna prawda o nas go nie przerazi, nie spowoduje, że on odwróci swoje spojrzenie. To nas bardziej przeraża, ta prawda. Często jak ludzie pękają do klatek konfesjonału i po latach to, to mówią, że, że bałem się, że, że, że Pan Bóg mnie w jakiś sposób ukara, że ksiądz mnie stąd wyrzuci, że... No różne rzeczy ludzie wymyślają, ale tak naprawdę, jak dłużej to to nie Pana Boga się bałeś, tylko tak naprawdę jakby samego siebie się się bo Pan, Pana Boga się niczym naprawdę nie da zaszokować, zadziwić. Więc pokazać Panu Bogu to poczucie własnej wartości. No i zapytać też siebie, czy gdzieś tam we mnie nie pojawiałaś taka pokusa, żeby zdzierać tą, to cło, zdzierać wartość prawda, z tego drugiego człowieka, trochę w ramach odwetu, bo tak to się często też dzieje. Jak moje, jestem zraniony, prawda, no to, to też gryzę. Jak, jak pies jest rozdrażniony, to gryzie, prawda? Jak, jak mnie ktoś dotknął, mój człowiek, punkty, ja też go chapnę, też mu coś powiem, też zedrę z niego wartość i powiem a ty byłeś taki, a ty byłaś taki, prawda? I jakby wchodzimy w taką w taką wojętę, no, która oczywiście zawsze ma swoje ofiary w postaci bólu, cierpienia, które w nas po prostu zostaje w jakiś sposób. I też jakoś to spróbować zobaczyć. No i prosić też również pana Boga o to, aby dał nam taką łaskę każdemu z nas, takiego otwarcia się na tą prawdę i takiego wewnętrznego przekonania, że naprawdę yy, nic nie jest, skoro Pana Boga nic nie jest w stanie przerazić i zakwestionować nas w Jego oczach, to nie ma powodu, żebyśmy sami siebie kwestionowali, co niestety bardzo często się dzieje, że ta prawda jest taka, że... że, że że Pan Bóg już nie, nie przyjmie. To też jest dobre. Bardzo często w spowiedziach się pojawia, osoby mają jakieś trudności bardzo poważne, czy jakieś moralne różne kwestie takiej wielkiej wagi. To często mówią, że, że Pan Bóg mi tego nie przebaczy. Pan Bóg przebaczy. Ty sobie nie potrafisz tego przebaczyć. I to jest jakiś obszar pracy. Pan Bóg tej prawdy się nie, tą prawdą się nie przerazi, to ona ci przeraża. I dobrze, że cię przeraża, to, to jeszcze dobrze świadczy o twoim sumieniu, że ona cię przeraża. No ale trzeba na pewno ten obszar e, przepracować. To tyle na teraz i będziemy w tym miejscu spotykać się za